Błękitna parasolka. Następne dni wojny po 1 września 1939 roku były dla mnie bardzo przygnębiające. Gdy tylko złapałem wolniejszą chwilę przed obowiązkami, jakie nakładali przede mną rodzice, biegłem do siebie na strych i zakładałem słuchawki na uszy. Ale po wybuchu wojny tych obowiązków, które na mnie i na siostrę Barbarę spłynęły, było multum – Barbara otrzymała dodatkowe zajęcia kuchenne, bo nasza gospodyni kuchenna Weronika nie dawała sobie rady. Z dnia na dzień zwiększała się ilość mieszkańców Warszawy chcąca przedostać się za Wisłę do wschodniej części Polski. Była wśród nich duża ilość starszej młodzieży zdolnej do noszenia broni, która wierzyła w zatrzymanie frontu na Wiśle. Nastąpiło zjawisko zwane rajzą, ale do rajzy należała nie tylko młodzież warszawska, ale cała młodzież patriotyczna i nie tylko młodzież. W okolicy jeziornej i Konstancina zaczęły się gromadzić skupiska ludności pragnącej wędrować na wschód w nadziei, że za Wisłą zostaną uzbrojeni, a może nawet uda im się zaciągnąć do wojska. Taki był trend wędrówek na wschód. kole Wiślane między Ciszysą a Górą Kalwarią, gdzie Niemcy bombardując most na Wiśle zatamowali przejście na wschód, wypełniło się ludnością tzw. rajzy. Jedyną możliwością przedostania się do Otwocka lub Karczewa był tak zwany prom przez Wisłę obsługiwany przez bardzo sprawnych wodniaków, którzy nieludzkim wysiłkiem przeprawiali się do Karczewa. Obserwowałem z konia ten promowy załadunek. Prom był obciążony do granic wytrzymałości, a właściwie zatapialności. Prom przez dłuższy czas funkcjonował za grosze, a później za darmo. łęk -Pelin nie leżał nad samą Wisłą, od której w prostej linii byliśmy oddaleni, jak wynikało z moich obliczeń około 1200 metrów. Do łękpelin zaczęli dopływać ludzie z rajzy już po tygodniu, od chwili napaści Niemiec na Polskę. Tych rajdowców, a właściwie rajzowców, przybywało we dworze naszych sąsiadów mieszkających nad samą Wisłą w Gassach u państwa Banasikowskich, gdzie funkcjonował prom. Prom w końcu nie dawał rady, a ludzi do przeprawy za Wisłę przybywało. Niektórzy umieli pływać, ale tych było niewielu, natomiast wszyscy potrzebowali jeść i to stanowiło problem. Barbara z Weroniką, zarządzające kuchnią, doszły do wniosku, że trzeba zarządzić jakieś uniwersalne dożywianie. Wymyśliły gotowane kartofelki z siadłym mlekiem. Kartofelków wystarczało, lecz Stefan Sieradzki nie odjeżdżał już z mlekiem do pobliskiej jeziornej, gdyż całe mleko szło na zsiadłe, a kartofelki krasiło się śmietaną. To było powszechne i bardzo syty jedzonko. Nie pamiętam, żeby było jakieś skargi. Łęk-Pelin ładnie zachowało się w tej sytuacji. Sytuacja jednak stawała się groźna. Plony w Łęk-Pelin były zagrożone. Barbara zarządziła na radę domową. Z ustaleń na tej radzie wynikało, że tata przestaje jeździć biedką po polach i tylko z biurka kieruje gospodarką. Mama zajmuje się inspektami, plantacją pomidorów, sadem i hodowlą morw. Weronika i Barbara zarządzają kuchnią. Witrawola domem i udojem krów. Stefan Sieradzki, końmi, których prócz siwej i kary praktycznie nie było oraz całością inwentarza. Ja otrzymałem zadanie nadzwyczajne. Siadam na siwą klacz i patroluję całe gospodarstwo. Z chwilą, gdyby działo się coś podejrzanego, natychmiast melduję do mamy i tatusia, a oni podejmują decyzję, co dalej w określonym przypadku". Na moje zajęcia fizyko-elektryczne z Barbarą nie było już czasu zupełnie. Natomiast informacje radiowe starałem się zapisywać możliwie precyzyjnie. Natłok informacji był jednak tak duży, że na zanotowanie całości wiadomości nie było sposobu. Zaprosiłem do głównych komunikatów Barbarę. Była ode mnie o niebo lepsza i po kilku próbach notowania wykrzyknęła. Tu trzeba nabyć umiejętności stenografii. Niewiele zrozumiałem o co chodzi, więc odparłem, więc nabądźmy tę umiejętność. Barbara spojrzała na mnie z politowaniem tak głębokim, że więcej się nie odezwałem. Wybiegając trochę w przód muszę zdradzić, że Barbara oponowała umiejętność scenografowania informacji już w 1943 roku. Ja natomiast rozpocząłem naukę scenografii w tzw. szkole rybackiej, która wystawiała dokumenty tożsamości z tzw. czarną wroną niemiecką. Były to bardzo istotne dokumenty, nie do podważenia. Chodząc na komplety do gimnazjum zamojskiego, którymi kierował znany matematyki patriota polski dyrektor Jan Kozicki, dla zabezpieczenia tych kompletów wymyślono zabawną szkołę rybacką z twardym dokumentem pieczętowanym czarną wroną niemiecką. W tej szkole Nistego Nizowego zaczęto Zamojszczaków uczyć stenografii. Od początku 1944 roku mieliśmy przez rodziców wynajęty jeden pokój w willi Patrioty Pana Pankowskiego w Klarysewie pod Warszawą. Pan Pankowski zamieszkały za okupacji w Mirkowie koło Jeziornej, był przewodniczącym okręgu AK na terenie Klarysew Jeziorna Konstancin oraz okolice. W roku 1944 wraz z Barbarą odbieraliśmy komunikaty z BBC na zbudowanej przez nas dwuobwodowej radiostacji odbiorczej. Barbara już doskonale scenografowała. Angielskie komunikaty otrzymywał Polski Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej. Gdy przed kilku laty na cmentarzu Powązkowskim stałem nad trumną swojej siostry Barbary, to zdawało mi się, że w rodzinie, Baśka miała przecież dzieci i wnuki, coś się stało niedobrego. Zaraz po zdawkowych i obowiązkowych, znormalizowanych przemówieniach księdza nikt z najbliższej rodziny nie zabrał głosu i mimo wielu gości z Polskiej Akademii Nauk i SGGW to robociarze szarpnęli zapasy, żeby opuścić trumnę do lochu. Przerwałem gwałtownie to milczenie i pasy pod trumną sfolgowano. I popłynęła najprawdziwsza, wielka opowieść nie o sukcesach naukowych, doktora nauk agrotechnicznych mojej siostrzyczki, lecz o jej wielkim patriotycznym zaangażowaniu w Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej, gdzie za pośrednictwem londyńskiego Bum Bum Bum BBC, Rzeczpospolita Podziemna i Nadziemna była szeroko informowana o sytuacji w kraju i za granicą, a co najważniejsze o wielkich wysiłkach Wojska Polskiego pod kierownictwem generała Sikorskiego Andersa i Maczka, oraz o nadludzkich wysiłkach bohaterów Polskiego Dywizjonu 303, Dywizjonu Myśliwców, o starszych pilotach polskich latających nad okupowaną Francją i Niemcami, którzy ginęli. O tym, że zginął bohaterską śmiercią wuj Edward Mettler, dowódca bombowca zapalonego przez Niemców nad Francją, ten major, który pierwszy oddał honory szarym mechanikom aparatów PWS-26. Ale wracam z opowieścią do okresu pierwszych dni i tygodni wojny, czyli napaści Niemiec na naszą tak zwaną najjaśniejszą rzecz pospolitą międzywojenną. Przypuszczam, że to było w drugim tygodniu wojny, jeszcze przed napaścią Sowietów na Polskę 17 września. Zgodnie z zarządzeniem Tatusia, ja ciągle siedzę na naszej siwej klaczy Śmielowa, objeżdżam i patroluję gospodarstwo. To przecież okres żniw. Ścięte i związane kopki zboża mogą paść łupem olbrzymiej ilości wędrowników, którzy przecież nie wiedzą, że Weroncia i Barbarka częstują wszystkich przybyszów do Łęk Pelin kraszonymi kartofelkami i zsiadłym mlekiem. Wracam trochę przemęczony z kolejnych objazdów, aż tu widzę od strony Konstancina biegnie na nieco spoconych koniskach szwadron kawaleryjski z rotmistrzem na czele. Zjechałem nieco na pobocze drogi, lecz pan rotmistrz zatrzymuje przy mnie konia i pyta o gospodarstwo Łękpelin. Zanim mówiłam mówiłem z wrażenia. Ja jestem z Łękpelin, panie rotmistrzu. Oho, to ty znasz się na szarżach, mówi oficer. Otrzymałem wiadomość, że w Klarysewie i Jeziornej jest takie gospodarstwo blisko Wisły, w którym szwadron przez przeprawą przez Wisłę mógłby się zatrzymać i nieco wypocząć. W imieniu mamy i taty zapraszam panów, rzekłem. Stajnia prawie pusta, lepsze konie już nam zabrało wojsko. Most przez Wisłę jest zbombardowany. Widzieliśmy unę od samego poranka. Nie byłem tam jeszcze, ale przejście z końmi jest mało prawdopodobne. Proponuję zrobić tak, mówiłem dalej. Panowie żołnierze pojadą prosto do naszej stodoły i skręcą w prawo tam, w sadzie. Są poidła z dobrą wodą i jest łączka, na której pomieszczą się wszystkie rumaki i mogą się paść bez ograniczenia». Konie ciężej ranne, proszę od razu wprowadzić do stajni. Tam je przyjmie nasz pracownik, Stefan Sieracki. Mama jest lekarzem weterynarii i pomoże rannym zwierzętom. Jeśli pan pozwoli, rotmistrzu, to proszę ze mną do domu. O tu, zaraz na prawo wskazałem. Tata jest w tej chwili obecny i pokieruje całością spraw. Zawróciłem siwą i po kilku chwilach wprowadziłem do pokoju stołowego pana rotmistrza. Taty jednak nie było, wbrew moim oczekiwaniom. W domu urzędowała jednak mama. – Mamusiu, mamy gości – zakomunikowałem. – Taki maleńki szwadron naszej kawalerii będzie się starał przedostać przez Wisłę na stronę Karczewa. Kilka koni jest rannych, żołnierzy też. Nic więcej nie dodałem, bo wszystko już było jasne. Weronika pobiegła szukać taty, a Witrawola Stefana Sieradzkiego. To nie było jednak konieczne, bo przez okno w kuchni zobaczyłem, że Stefan już poi strudzone koniska kawaleryjskie. Mama zaprosiła pana rotmistrza na herbatkę z marchwi i postawiła na stole naprawdę znakomity, marchwiany placuszek. Przyjęcie pana rotmistrza było zatem marchwiane, ale mogę wszystkich zapewnić, że proste smaki przedwojenne, te marchewkowe, nie są dziś do odtworzenia. Takie to były najprostsze smaki, które cały czas czuję w ustach. Obie klacze, moją siwą i kasztankę rotmistrza odprowadziłem do stajni, a Stefan Sieracki poczęstował je owsem. Wychodząc ze stajni zauważyłem, że w moją stronę wędruje Wojcieszek Odoliński z Ciszycy. Biegnę w jego stronę i wołam, panie Wojcieżku, co z naszym mostem? Nie słyszę odpowiedzi, ale widzę, że Wojcieszek ma łzy w oczach. Ledwie się trzyma na nogach. Ciągle się jeszcze pali, wykrztusił. Wokół mostu jest tak gorąco, że nie wytrzymasz. Część przęseł zawalona. Ani kuniem, ani piechotom nie przejedziesz. Od strony Otwocka cała część mostu leży w wodzie. Panie Wojcieszku, proszę uprzejmie, mówię. Tata jest w domu, rozmawia z rotmistrzem. Niech pan biegnie czem prędzej i złoży sprawozdanie. Gdy Siwa zjadła swoją porcję owsa, ponownie założyłem jej siodło i w ciągu piętnastu minut, cwałując, znalazłem się w ciszycy. To, co zobaczyłem, było po prostu przerażające. Z przejścia przez Wisłę nic nie zostało. Ale co dalej robić? Pierwsza myśl, która wpadła mi do głowy, to prom w Gassach, tylko że tam gromadnie stoją furmanki i tłumy uciekinierów z rajzy na wschód. Niby wojska, nasza kawaleria ma pierwszeństwo, ale ale narastało coraz więcej Wpadła mi pewna myśl z okresu, w którym spotykaliśmy się z siostrą z naszym inżynierem wodniakiem, panem Kołodziejskim Jest przecież wyspa, która stoi na środku Wisły Mostu nie ma, ale wody w życe maleńko Deszcz nie padał od przeszło miesiąca Może tamtędy przejdą koniska, jeśli nie przejdą, to może przepłynął. Trzeba znaleźć płytkie dojście i miejsce bardzo wysokiego nurtu Coś mnie natchnęło, że może tamtędy. Galop po wale wiślanym był gwałtowny. Jest wyspa, stoi daleko od brzegu, ale wody mało. Wprowadzam siwą do rzeki, wcale się nie opiera. Tej wody jest do końskich kolan. Jesteśmy już na wyspie, penetruję powierzchnię wody. Jest olbrzymia przykosa. Czyli za wyspą wielki łuk następnej płycizny. Wyjmuję nogi ze strzemion i wołam, wio maleńka po przykosie. Płycizna jest, ale nogi końskie zapadają się dość głęboko. Dno mamy pod sobą grząskie. Myślę, dobrze, że w ogóle jest. Jeszcze 10 metrów i stajemy przed nurtem. Tu zaczyna się głębia. Staje nowy problem, jak zejść w głębinę możliwie delikatnie. Wycofuję się kilkanaście metrów i ponownie poszukuję łagodnego wejścia w nurt. Jest dość płaskie wejście, oceniam szerokość nurtu. W tym miejscu będzie nie większa jak 12 do 15 metrów. Myślę, tak dobre miejsce. Jeden koń po malutku pójdzie za drugim. Przepłynie kawaleria. Zawracam i po kilkunastu minutach jestem w domu. Błagam Stefana, wytrzyj siwą, ona jest mokra nie tylko od potu. W domu przy stole jest narada. Rotmistrz, tata i Wojciech Kodoliński. Pytam o mamę i Barbarę. Witrawola mówi, że panie są przy koniach. Wyskoczyłem z domu od strony ogrodu. Mama w białym fartuchu, to znaczy w białym, ale czerwonym od krwi końskiej z lancetem i dużą pensetą wyciąga odłamki żelastwa z zadów i nóg końskich. Dryguje Antonim Abramczykiem. Linka lewa, pod prawe kopyto i ściągamy. Koniska kładą się grzecznie, najpierw przysiadają, a następnie leżą na prawym lub lewym boku. Dostały jakieś zastrzyki głupiego jaś i zaczyna się operacja na jednym koniu. Drugi już czeka na swoją kolejkę i to trwało do późnej nocy, a ostatnie cięcia były wykonywane już przy lampie karbidowej. Pamiętam jeszcze w okresie, kiedy przybyłem śmielowa do Łęk było to jesienią roku 1937 gościł nas we dworze profesor SGW pan Keppe. Pan profesor złożył mamie serdeczne gratulacje za umiejętność prowadzenia gospodarki hodowlanej, a ponadto za umiejętność, powtarzam dosłownie, prowadzenia lancetu w cięższych przypadkach chorobowych. Moja siostra Barbara, stwierdzam to z wielkim bólem, nie poszła na studia chemiczne. W okresie okupacji Niemcy niszczyli komplety podziemne z zakresu nauk ścisłych, fizyki, matematyki i chemii. Na komplety Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za okupacji Niemcy patrzyli przez palce. Tata namówił Barbarę na komplety podziemne SGGW. Za okupacji uczelnia ta... Prosiła moich rodziców o przejmowanie studentów tych kompletów na praktyki rolnicze do łęk Przybywało do nas moc studentów. Jedną ze znakomitości studenckich, która była u nas na praktykach, była współtwórczyni Jutrzenki, Jadwiga Augustyńska-Latoszyńska, żołnierz Armii Krajowej, pseudonim Kula. Jest poranek dnia następnego. Po przybyciu do łęk szwadronu polskiej kawalerii, tata... Ustalił z panem rotmistrzem, że poranione konie po opatrzeniu przez mamę pojadą do Gassów i tam z żołnierzami będą oczekiwały na przeprawę promem przez Wisłę. Co się stanie z resztą kawalerii, o tym początkowo nie mówiono. Tata wiedząc już, że byłem przy spalonym moście w Ciszycy podszedł do mnie i zapytał, czy jest szansa na przejście zaraz się poprawił i powiedział na przepłynięcie koni przez Wisłę. Jest 80 procent szansy, odparłem krótko. Czy odprowadzisz kawalerię do Wisły? Zapytał. Odprowadzę, tatusiu, tylko niech żołnierze zabiorą ze sobą kilka linek na długość lejcy do wozu. Będę jechał na Karej. Proszę jeszcze, by pojechał ze mną Stefan Sieradzki na Siwej, mówiłem. Dziękuję ci, odrzekł ojciec i mocno pocałował mnie w policzek. To był dla mnie ważny gest ze strony taty. W tej krótkiej wymianie zdań zauważyłem zmianę ojca w stosunku do mnie. Poczułem się doroślejszy i troszeczkę znaczący w naszym zagłębiu lasu nadwiślańskiego i gromady dołków wodnych w Łękpelin. Ruszyłem z miejsca i biegnę do Stefana. Stefan, odprowadzamy naszych kawalerzystów do Wisły. Może uda nam się znaleźć dobry punkt przeprawy, jest tylko problem jak przewieźć karabiny i broń krótką. Pomyślałem o tobie, umiesz pleść różne koszyki z wikliny. Pomyśl, Stefan, czy nie mógłbyś nad Wisłą zbudować małego wiklinowego promu? Kawaleria może się wykąpać w mundurach, ale broni nie. Co o tym myślisz? Zagadnąłem. Zabierzemy lejce za dwie siekierki, zabiorę jeszcze w z kuchni taki duży tasak do kotletów schabowych, a ty musisz skombinować maksymalną ilość linek i sznurków. W spichrzu, w stodole, widziałem kilka zwiniętych linek. Wszystkie je zabieramy. Porozdawaj sprzęt wśród żołnierzy. Może weźmiemy jeszcze piłkę do drewna? Mówiłem bez przerwy, podczas gdy Stefan słuchał uważnie. Natychmiast złapał ideę przeprawy i za pół godziny byliśmy gotowi. Tymczasem rodzice i pan rotmistrz, a także dwóch podchorążych jadło przygotowane przez Barbarę i Weronikę śniadanko. Moja panna pokojowa Witrawola uwijała się jak mogła i w pewnym momencie zaprosiła mnie do swego służbowego pokoju przy kuchni. Przebieraj się szybciutko, rozkazała. Ty tu bajdurzysz opowiadając żołnierzom, że przejdą suchą nogą przez Wisłę, a ja widziałam jak ty na gwoździach najmielinie Potulickich przepływasz klaczą przez starorzecze, to serce zamiera. Widać koniowe uszy i nosa, a ty jesteś prawie pod wodą. – Myślisz, że kawalerzyści to potrafią? – zapytała zaniepokojona Vitra wola. Witra, oni się muszą tego nauczyć w ciągu kilku godzin. Nie mają innego wyjścia. W tej chwili nurt bez dna ma szerokość małych kilkunastu metrów. Konie pójdą i przepłyną jeden za drugim. Nurt jest szybki, ale wąski. Przeprawa musi się udać – powiedziałem. No to jak musi, to musi. Przebieraj się natychmiast. Witrawola otworzyła swoją szafę, a z niej wyjęła mój harcerski mundurek, poszywany i zreperowany, po prostu odnowiony, z krzyżem harcerskim, krzyżem PCK i wszystkimi odznaczeniami sprawności. Na drugim wieszaku była bielizna, a ta dolna wełniana z mocnym paseczkiem. Drgnąłem i pocałowałem Witrawolę. Zdawała sobie sprawę, jak taka przeprawa może przebiegać. Okazało się, że pan rotmistrz z nami nie pojedzie. Pojedzie natomiast do Gassów na przeprawę promową ze słabszymi końmi. Chodzi o to, aby stopniem i szarżą wymusić pierwszeństwo na przeprawie promowej. Taka decyzja wydawała się być rozsądna. Wszystko do przeprawy zostało przygotowane. Chore koniki ruszają pierwsze do gazców na prom. Prowadzi je pan rotmistrz. Druga drużyna pod dowództwem młodego plutonowego podchorążego jedzie wprost nad Wisłę, tam gdzie piaskowo-wiklinowa wyspa ma umożliwić przeprawę. Siedzę już na karej, na kocu przepasanym paskiem bez siodła. Podbiega do mnie Barbara. Bądź rozważny, mówi. Nie szarżuj. Mama i tata stoją na ganku. Mama podnosi rękę i słyszą ostatnie słowa. Wracaj szybko na kolację. To były piękne słowa. Tak jak gdyby nigdy nic. Andrzej Cielecki